Cesarze Japonii. 660 przed naszą erą 1945. Niech żyje cesarz. Przyszedł czas, gdy rzeczy nie do zniesienia muszą być znoszone. Przełykam łzy. Cesarz Hirohito, 15 sierpnia 1945. O co im chodziło? zapytał cesarz. Dlaczego nie chcieli zrozumieć naszych zamysłów? Odpowiedziało mu pełne zakłopotania milczenie. Obecnych w pomieszczeniu ludzi ogarniała rozpacz. Nikt nie śmiał podnieść wzroku na dostojnego. Byli zdezorientowani i nadal wylęknieni. Może gdzieś w pobliżu czai się jakiś fanatyczny oficer? Jedynie stolicka odwaga, z jaką cesarz zmierzył się z nieszczęściem, dawała im nadzieję na przyszłość. Przez okna widzieli dym unoszący się w miejscu, gdzie spalono dokumenty. Na ryżowej macie rozłożonej na pokrytej popiołem podłodze klęczał wysoki oficer z pochyloną głową. Wpatrywał się w twarz zmarłego, leżącego przed nim. Potem podniósł kartkę. Kilka kropli krwi mieszało się ze znakami napisanymi pewną ręką. Eks-premier spojrzał swojej córce w oczy. — Twój mąż będzie tu za godzinę. — Czy jesteś gotowa wysłuchać tego, co mam ci do zakomunikowania, moja córko? — Tak, ojcze. On odebrał sobie życie. Oczy mury kobiety pozostały suche. Już od jakiegoś czasu byłam na to przygotowana. Japonia przeżyła swój najdłuższy dzień. Japoński żołnierz nigdy się nie poddaje. Jego życie należy do boskiego cesarza. Fanatyczna wiara zahartowała japońskiego żołnierza, czyniąc z niego doskonałą broń, a armia, w której służył, stała się najpotężniejszą w Azji. Każdy żołnierz był gotów oddać życie za cesarza, za tego, który zstąpił z niebios, za swego Boga, niebiańskiego cesarza, który ucieleśniał ducha całego narodu. Żołnierze japońscy walczyli dzielnie i umierali, aby chronić boskiego cesarza, gdyż śmierć za niego była najwyższym zaszczytem a poddanie się wrogowi największą hańbą. Lepiej już popełnić sepuku, niż żyć w hańbie, a więc żadnej kapitulacji. Armia japońska udowodniła swoje męstwo na Tarawie, tym drobnym, obmywanym przez wody Pacyfiku skrawku ziemi. Z 4836 obrońców poszło do niewoli tylko 17. Reszta żołnierzy japońskich poległa bohaterską śmiercią. Od bomb... Pocisków lub z własnej ręki. Większość z własnej ręki. Sierpień 1945 roku Nadal było jeszcze 6 milionów Japończyków pod bronią, którzy ochoczo posłuchaliby wezwania cesarza i złożyliby siebie w ofierze, jakich poprzednicy na wyspach Okinawa i iwo -Iba. Oto miejsca sławy z godnymi czci męczennikami. Walczyli skutym na cztery nogi i okrutnym przeciwnikiem i nie mieli złudzeń co do własnego losu. Wiedzieli, co ich czeka — nowe, beznadziejne bitwy na plażach i coraz więcej straszliwych bomb niszczących ich miasta. Ale mimo iż miasta zamieniały się w gruzy, które grzebały pod sobą ich bliskich, japońska armia była nadal żywa, bardzo żywa, gotowa do obrony każdego pola, każdego potoku, każdej wioski i każdego domu ich świętego narodu. I nadal zadawała agresorowi ciężkie straty. Co najważniejsze jednak, nic, ale to nic nie może wymazać z pamięci japońskiego żołnierza jego świętego obowiązku, a jest nim ochrona boskiego syna niebios. Dlatego właśnie w owe gorące letnie dni 1945 roku wola japońskiego żołnierza pozostała niezłamana, a wiara w jego niebiańskiego władcę nienaruszona. Tak jak przed siedmioma wiekami, gdy Kamikadze, boski wiatr, zatrzymał potężną mongolską flotę inwazyjną u wybrzeży Japonii i nie dopuścił do zbezczeszczenia tego kraju, również teraz nadejdzie chwila straszliwej zemsty na wrogu. Japoński żołnierz stanie do walki i polegnie, ale swoją ofiarą zapewni sobie zaszczytne miejsce na tamtym świecie. Lecz oto armia dowiedziała się o tym zaskakującym i hańbiącym kroku swoich polityków, zdrajców, którzy postanowili zmusić jej cesarza do wygłoszenia orędzia transmitowanego przez radio na cały kraj. Głos żurawia miałby oznaczać hańbę? Nie, to niemożliwe, nie wolno do tego dopuścić, nie! Głosy oburzenia i wściekłości podniosły się w szeregach młodych oficerów, którzy przysięgali pielęgnować i kontynuować święte tradycje, kodeksu honorowego rycerzy szlachetnego stanu samurajów. Przede wszystkim należało oczyścić Japonię z wrogów wewnętrznych, choćby w najokrutniejszy sposób. I tak oto nastał dla Japonii dzień, który miał odmienić przyszłość jej narodu i cesarza. Już od wczesnych godzin porannych emitowano przez radiostację państwową audycję z muzyką wojskową, przerywano raz po raz zapowiedzią. O godzinie dwunastej w południe nadany zostanie niezwykle ważny komunikat, którego wszyscy słuchacze winni wysłuchać na stojąco. W południe, więc ludzie w całym kraju słyszą po raz pierwszy, 2600 letnie letniej historii tego dumnego narodu głos żurabia, głos niebiańskiego, znanego przez resztę świata jako Hirohito, Cesarza Japonii Godzina dwunasta w południe. Cała Japonia zgromadziła się przy odbiornikach radiowych, w wioskach i okopach, w szkołach i w pobliżu dymiących jeszcze ruin miast. W samo południe naród powstał. Nie wstał tylko on. Cesarz. Nieruchomy, z pochyloną głową, siedział w schronie przeciwlotniczym w otoczeniu najbliższych doradców. Cały świat nastawiał teraz swoje odbiorniki na odpowiednią częstotliwość fal, gdzie właśnie odezwał się głos pikera. — Tu japońskie radio. Podajemy ważny komunikat. A potem wysoki głos odtwarzany z płyty. Jesteśmy w pełni świadomi tego, co każdy z naszych poddanych odczuwa w głębi serca. Jednak posłusznie nakazowi chwili i losu, zdecydowaliśmy się utorować drogę dzieł wielkiego pokoju dla przyszłych pokoleń, znosząc to co jest nie do zniesienia, i godząc się ścierpieć to, co jest nie do To był najdłuższy dzień dla Japonii, ów 15 sierpnia 1945 roku. Początki Japonii toną w mitycznym roku. Według świętych przekazów w VII wieku przed naszą erą wstąpił z niebios półbóg, potomek bogini słońca Amaterasu. Owo bóstwo, które stało się władcą wielu wysp, przyjęło imię niebiańskiego cesarza boskiej odwagi i stworzyło fundamenty kraju wschodzącego słońca. Stworzona przez nie boska dynastia miała panować nieprzerwanie przez 2600 lat, a każdego z cesarzy naród czcił jako Boga, stojącego ponad każdą żywą istotą ziemską. Nikt ze zwykłych śmiertelników nie śmiał nigdy podnieść oczu i spojrzeć w niebiańskie oblicze, gdyż naraziłby się w ten sposób na utratę wzroku, oślepiony albo przez słońce, albo przez straż przyboczną cesarza. O dziwo nie istnieją żadne wizerunki owych boskich cesarzy. Żaden portret, żaden zwój, żaden pomnik nie daje nam świadectwa ich pobytu na tym świecie. Dawno temu, a okres panowania władców japońskich można prześledzić naprawdę bardzo daleko wstecz, pierwsza rezydencja cesarska mieściła się w Nara od 1710 roku naszej ery. W 794 roku cesarz Kammu przeniósł dwór do Kyoto, które pozostało siedzibą władzy cesarskiej do 1868 roku. Na początku IX wieku pewien mnich Kukai Założył buddyjską sektę Shingon. Był też twórcą synkretycznej Shinto, religii łączącej w sobie różne formy wiary buddyjskiej. Powstała nowa kasta wojskowych mnichów, ludzi, którzy żyli zgodnie ze sztywnym kodeksem honorowym Bushido i zgodnie z nim umierali. Gotowi zginąć na spalonej ziemi lub w wzburzonym morzu. Zwano ich samurajami. Ich wiodąca rola w polityce podbojów i obrony sprawiła, że władza cesarza skurczyła się do roli czysto ceremonialnej. Podczas gdy w Kio rezydowali kolejni cesarze, nierzadko mało kompetentni i słabi, w poszczególnych prowincjach do władzy dochodzili dostojnicy wojskowi. Dla cesarzy, a tym samym dla całego kraju, nastały ciężkie czasy. W okresie od 823 do 1338 roku było 43 cesarzy, z których 23 abdykowało albo padło ofiarą zabójców, sprawcami zabójstw byli przeważnie krewni ofiar. Trzech natomiast zdetronizowano. Największe zagrożenie płynęło ze strony rodu rycerskiego Fujiwara, który utworzył swój ośrodek władzy w mieście Kamakura i zawiązał sojusze z innymi lokalnymi władcami. Pozornie wierni cesarzowi wprowadzali oni w prowincjach własne prawa, podczas gdy cesarze stawali się ich marionetkami, beznadziejnie zaplątanymi w sieci władzy, za której nitki pociągali tamci doświadczeni i bezwzględni politykierzy. To ich knowania przyczyniły się do nagłej kariery wodza z rodu Minamoto, Joritomo, który w 1192 roku zbudował własną strukturę lenną, co zrodziło dualizm władzy. Z jednej strony był więc boski cesarz, z drugiej strony jego wierny namiestnik wojskowy, naczelny dowódca lub szogun, który sprawował faktyczną władzę w kraju. Yoritomo był nie tylko znakomitym generałem, Lecz także wytrawnym politykiem, którego ideologia przetrwała wiele dziesięcioleci, a mianowicie do 1333 roku, kiedy armia cesarska pokonała oddziały Szoguna z Kamakura. Czarny okres przyniósł Japonii rok 1281. Władca Mongołów, Han Kubilaj, wnuk Chingishana, wysłał potężną flotę na podbój łańcucha wysp przed wybrzeżem chińskim. Kiedy statki skierowały się ku brzegom Japonii, a wojska Mongołów szykowały się do zejścia na ląd, flotę Kubilaja zaatakował nieoczekiwanie gwałtowny tajfun, a niedoszli najeźdźcy zginęli we wzburzonej toni. W podzięce za cudowne ocalenie Japończycy nazwali zbawienny dla siebie wicher Kamikaze — boski wiatr. Kamikaze miał już odtąd zawsze ratować imperium przed agresorami. Upływały jednak stulecia i żadne obce mocarstwo nie próbowało dokonać inwazji na Japonię. Aż nadeszła wiosna 1945 roku, a wraz z nią ofensywa aliantów. Kres szogunatów Hamakura stał się preludium do całej serii krwawych walk domowych. Poszczególne rody dawały upust rządzy zemsty w formie mordów etnicznych i okaleczeń. Miasta pustoszały, gdyż napastnicy zabijali tysiące ludzi i palili ich drewniane domostwa. Ludzie zmęczeni bestialskimi walkami, które w ustawicznie wstrząsały całym imperium, dzieląc je na skłócone ze sobą prowincje, zwracali się ku sintoizmowi, w nim szukając pociechy. W 1568 roku pewien szowun z rodu Taira, Oda Nobunaga, zdołał wreszcie zaprowadzić w kraju ład i porządek. Pięć lat później został zamordowany, a w Japonii ponownie zapanował chaos. W tym ogólnym zamęcie pojawił się na scenie syn prostego chłopa, młody człowiek o niezwykłym talencie wojskowym. Hideyoshi, który później uzyskał przydomek Toyotomi, wyruszył na czele zebranego przez siebie oddziału, aby pomścić śmierć ulubionego szoguna Nobunagi. W wyniku tej akcji schwytał morderców i przeprowadził bezlitosną egzekucję, aby dać przykład innym. Każdy z bohaterów japońskich dopuszczał się okrutnych czynów. Żyli bowiem w bezwzględnym świecie, gdzie porażka oznaczała gwałtowną śmierć. Szogun walczył o władzę, a kiedy już ją zdobył, musiał ucinać ręce, które po nią sięgały. Dzięki takim właśnie metodom Hideyoshi dokonał ponownego zjednoczenia kraju i żelazną dłonią zaprowadził w nim spokój. Imperium nie należy do jednego człowieka. Imperium to imperium. Nie udał się tylko jego ambitny plan powiększenia terytorium Japonii o Koreę. Po jego śmierci władzę objął jeden z jego pięciu wiceregentów. Tokujawa Jejejasiu zwany później japońskim Napoleonem. Ten błędny rycerz Japonii, sławiony i miłowany przez potomnych, chętnie pobrzękiwał szablą, a dyplomację przyprawiał zawsze szczyptą prochu strzelniczego. W 1600 roku pokonał pod Sekihara swego głównego przeciwnika. Kazał pogrzebać żywcem 40 tysięcy jeńców, a ich wodzowi ściął głowę. Ta brutalność okazała się korzystna, gdyż szogunowie z rodu Tokujawa rządzili potem Japonią aż do 1867 roku. Aby jeszcze bardziej uniezależnić swój szogunat od dworu cesarza, który mimo tych wszystkich konfliktów nadal był oficjalnie boskim władcą Japonii, szogun Jejasiu przeniósł swą siedzibę do Edo, dziś Tokio. Pierwszymi Europejczykami, którzy przybyli do brzegów Japonii w 1543 roku, byli kupcy portugalscy. Czym prędzej uświadomili Szoguna, że powinien traktować wszystkich Holendrów i Anglików jak pospolitych złodziei. Problem z Portugalczykami polegał na tym, że nigdy nie znali umiaru. Gdy byli słabi, parali się handlem, wszczynali natomiast wadę, gdy tylko czuli się silniejsi. Tak było do czasu, gdy Szogun postanowił się ich pozbyć. Ofiarą tej decyzji padli misjonarze katolicy, którzy w ślad za kupcami portugalskimi przybyli do Japonii i zdołali tu nawrócić wielu pogan. Prześladowania religijne nie były wtedy rzadkością i w ciągu stuleci nie oparła się im żadna wiara. Szogun Tokujawa uznał katolicyzm za herezję, prawdopodobnie dlatego, że ponad pół miliona jego poddanych znajdowało się pod wpływem ideologii obcego kościoła z władzą w Rzymie. W każdym razie widział w chrześcijaństwie źródło wszystkich kłopotów w Japonii i w rezultacie wygnał wszystkich nawróconych na tę wiarę z ważniejszych ośrodków kultury i handlu. Wychodząc z założenia, że misjonarze torują drogę europejskim zwolennikom kolonizacji, szogunowie wzmocnili od 1615 roku kontrolę nad cudzoziemcami, a zwłaszcza nad misjonarzami. W 1638 roku doszło do krwawego rozprawienia się z 600 tysiącami katolików w Japonii. W Nagasaki samurajowie szoguna ukrzyżowali 36 misjonarzy, a sintoizm uznano oficjalnie za religię państwową. W następnym roku szogun wydał edykt, w którym pod karą śmierci zakazywano cudzoziemcom przebywania na ziemi japońskiej. Zakaz nie dotyczył Holendrów, którzy nie byli katolikami i nie zajmowali się działalnością misjonarską, a poza tym prowadzili handel z Chinami. I niebawem udowodniono, że nie są to groźby rzucane na wiatr. Kiedy w 1640 roku do portu przybiło kilka portugalskich statków handlowych, na rozkaz Szoguna stracono natychmiast większość ludzi znajdujących się na pokładzie, a resztę odesłano do Europy żeby przekazali wiadomość. Niech nie myślą o nas w taki sposób, jakby nie było już nas na tym świecie. Okrucieństwo Szoguna odniosło pożądany skutek. Aż do początku XIX wieku żaden obcy statek nie odważył się zapuścić na wody japońskie. Kolejni cesarze i szogunowie ignorowali świat zewnętrzny i przez stulecia trwali przy swojej taktyce, ale przyszedł moment, kiedy coś się zmieniło i w konsekwencji wymuszonego otwarcia się Chin, tamten świat zapukał do zaryglowanych bram Japonii. Od strony Syberii zjawili się ze swojego zaborczego imperium Rosjanie, z kolonii indyjskich Brytyjczycy, a Holendrzy ze swoich kolonii na Jawie i Sumatrze. W obliczu tej nowej groźby cesarz wykonał kilka odstraszających gestów i nakazał własnemu narodowi modlić się o boski wiatr, Kamikaze który mógłby jeszcze raz zatrzymać obce statki. Natomiast Szogun, sprawujący rzeczywistą władzę w kraju, nie dysponował ani flotą wojenną, ani nowoczesnymi działami, niezbędnymi do odparcia intruzów. Zmartwienie Japonii potęgowało pojawienie się na horyzoncie nowego, bardziej od innych, agresywnego mocarstwa, Stanów Zjednoczonych Ameryki. Bandera tego kraju coraz częściej ukazywała się u wybrzeży Japonii. Oficjalnie z powodu połowów wielorybów, ale amerykańskie statki wielorybnicze i handlowe były eskortowane przez okręty wojenne, które zapuszczały się obecnie znacznie dalej niż kiedykolwiek, demonstrując przy tym potęgę niespotykaną od czasu, gdy Hiszpanie podbili nowy świat. Aby móc skutecznie rywalizować z Wielką Brytanią na morzach, gdzie panowała ona dotąd niepodzielnie, Stany Zjednoczone musiały posiadać silną flotę, a tym samym również zagraniczne bazy. I tak oto doszło do spotkania porucznika Pinkertona z madame Butterfly, a właściwie owym oficerem był kapitan Matthew C. Perry ze swoimi czarnymi okrętami. W lutym 1854 roku trzy fregaty amerykańskiej floty wojennej i pięć liniowców wdarły się na wody Zatoki Tokijskiej i skierowały lufy swoich dział na miasto. Korzystając z tak silnego argumentu, konsul Stanów Zjednoczonych, Townsend Harris, zdołał nakłonić Szoguna do podpisania układu w Kanajawa, Yokohama, który otwierał dla zagranicznych kupców trzy porty japońskie. W pojęciu dumnego narodu wyspiarskiego ten upokarzający układ stanowił tak wielką hańbę, że zakwestionowano sposób sprawowania władzy przez zdradzieckiego szoguna. Wyspom japońskim począł grozić wybuch wojny domowej. Pod koniec lat 60. XIX wieku gospodarka japońska znalazła się w stanie silnego kryzysu, który nie oszczędził żadnej warstwy społecznej. Niebawem oczy wszystkich skierowały się na armię jako jedyną instytucję o sile mogącej zmusić szoguna do ustąpienia zajmowanego stanowiska. Wierzono też, że tylko wojsko może przywrócić ład w kraju i uchronić Japonię przed samodestrukcją. Grupa młodych oficerów skupiła się wokół następcy tronu i zaczęła demonstrować poparcie dla niego też oficera. Dzięki ich postawie armia mogła przystąpić do konfrontacji z osłabionym szogunem. W 1867 roku młodzi oficerowie obalili ostatniego szoguna i pomogli dojść do władzy prawowitemu następcy tronu, Mutsuhito albo Meiji Teno, wyznającemu zasadę rządów oświeconych. Wiedział on, jak postępować ze swoimi generałami. Przez całe swoje panowanie stosował taktykę... Dziel i rządź, zgodnie z jej sensem, zapewniał sobie lojalność poszczególnych dowódców, siejąc niezgodę między nimi. W ten sposób żaden z nich nie mógł wzmocnić swej władzy na tyle, by zagrozić cesarzowi. W tak zwanym okresie restauracji wprowadził w swoim kraju o liczącej trzy tysiące lat tradycji azjatyckiej otwarty na przyszłość styl europejski. Powstawały zagraniczne faktorie handlowe, a Japończycy w szerokim zakresie przyswajali sobie wiedzę Zachodu. Jak się więc okazało, Japonia nie tylko przeżyła atak na swoją pradawną kulturę, ale również potrafiła wyciągnąć z niego korzyści dla siebie. Cesarz udowodnił, że jest mądrym politykiem. W 1900 roku rozwinęło się w Chinach tak zwane Powstanie Bokserów stwarzając poważny problem dla cesarzowej wdowy. Japonia wykorzystała ten pretekst, aby napaść na Chiny. Cztery lata później Rosja podjęła próbę powiększenia swojego znaczenia na szlakach morskich. W konsekwencji Japonia czym prędzej zawarła pakt morski z Wielką Brytanią, po czym jej okręty pod dowództwem admirała Togo z zaskoczenia zaatakowały rosyjską flotę wojenną koło Tsushima w 1905. Rosyjska flota bałtycka w sile 42 okrętów przebyła 18 tysięcy mil, aby podjąć z Japonią walkę o porty na Pacyfiku. Borodino, po eksplozji trafionego torpedą magazynu z prochem, wyleciał w powietrze, trzy inne duże okręty poszły na dno, a rosyjski admirał salwował się ucieczką na północ, zanim jeszcze duża część jego floty padła ofiarą szybszych torpedowców japońskich. Do Władywostoku dotarły zaledwie trzy okręty. Flota rosyjska skapitulowała. Jej straty wyniosły 4830 marynarzy wobec 117 zabitych Japończyków. Niebawem Japończycy zdobyli port Artura, ponosząc przy tym duże straty, po czym dokonali w 1905 roku inwazji na Koreę. Rozmowy pokojowe między Japonią i Rosją zainicjował prezydent Stanów Zjednoczonych, Theodore Roosevelt, za co otrzymał potem pokojową Nagrodę Nobla. Zdecydowane zwycięstwo odniesione na Dalekim Wschodzie uczyniło z Japonii czołowe mocarstwa azjatyckie. Tsushima i Port Artura obaliły ponadto panujące dotychczas przekonanie o niższości armii azjatyckich. Zresztą Japończycy nie musieli długo czekać, aby ponownie udowodnić swoją wartość bojową. Po wybuchu pierwszej wojny światowej cesarz japoński dostrzegł korzyść dla swojego kraju w sojuszu z aliantami, w związku z czym zaanektował niemieckie posiadłości w Chinach. Jeśli chodzi o cesarza Meiji, mityczna część oddawana mu przez naród była w pełni usprawiedliwiona. Po raz pierwszy od ponad tysiąca lat cesarz sprawował suwerenne rządy i odnosił sukcesy militarne, a w sprawach polityki wewnętrznej potrzebował tylko kilku lat spokoju, aby móc przeprowadzić zaplanowane reformy. Cechowały go umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i silna wola. Potrafił przy tym nie utracić kontroli nad meandrami władzy i intryk, które niejednego z jego poprzedników przywiodły do zguby. Z bezprzykładną stanowczością zlikwidował systemy klanowy i lenny, zorganizował szkolnictwo i wprowadził obowiązek służby wojskowej. Stworzył potężne narzędzie władzy, zmodernizowaną armię, co miało jednak tę wadę, że duże wpływy w państwie zdobyła nowa warstwa społeczna – zawodowi wojskowi. To, co dla silnego władcy, jakim był Meiji, okazało się atutem, stało się niekorzystne dla jego syna Yoshito, zwanego Taisio, Wielka Sprawiedliwość, który objął tron w 1912 roku po śmierci ojca i dał się poznać jako cesarz słaby. Zgon cesarza Meiji wiąże się z wydarzeniem, które mogło posłużyć późniejszym dowódcom naczelnym za wzór postępowania. Głównodowodzący cesarskiej armii japońskiej, generał Nogi, popełnił Harakiri, aby odpukutować za duże straty poniesione wskutek wydanych przez niego rozkazów podczas szturmu na rosyjską twierdzę Port Artura. Za panowania Yoshihito Japonia przeżyła szybki rozkwit gospodarczy i przemysłowy. Zdolni i pracowici Japończycy okazali się urodzonymi kapitalistami, pracowali ciężko, przejawiając dużą pomysłowość. W sferze polityki sprawy nie wyglądały tak różowo. Cesarzowi brakowało siły moralnej ojca, co natychmiast wykorzystała nowa kasta wojskowych, doprowadzając do walki o władzę, która zniweczyła proces demokratyzacji zainicjowany przez Meidzi. Wywołała wiele konfliktów i uczyniła z tego okresu erę ucisku politycznego. Premier Hara, człowiek, który dzielnie przeciwstawił się armii, został zamordowany, a generał Tereuchi wplątał swoje oddziały w nieroztropną awanturę polityczną, decydując się na nieudaną zresztą inwazję na radziecką Syberię. Do 1921 roku sytuacja pogorszyła się już na tyle, że syn Taishio Hirohito, musiał wziąć sprawy państwowe w swoje ręce. Był pierwszym następcą tronu japońskiego, który postawił nogę na kontynencie europejskim. Dnia 1 września 1923 roku straszliwe trzęsienie ziemi zniszczyło 75% powierzchni Tokio i 95% Yokohamy. Kwestią priorytetową w polityce wewnętrznej kraju stała się odbudowa, wypierając dążenia ekspansjonistyczne na dalszy plan. Po śmierci cesarza Taisio w 1926 roku na tron wstąpił oficjalnie Hirohito, Obierając przydomek, oświecony pokój. W uzasadnieniu swojej decyzji wyjaśnił w mowie koronacyjnej, odczytanej następnie całemu narodowi i armii przez ministrów. Zwiedziłem we Francji pola bitewne wielkiej wojny. W obliczu tych straszliwych zniszczeń uzmysłowiłem sobie, jak dużym dobrodziejstwem jest pokój i jak niezbędna jest zgoda między narodami. Cesarz Hirohito był spokojnym człowiekiem drobnej budowy, stroniącym od wystąpień publicznych. Nosił okulary, nie pił alkoholu, nie palił i preferował niewyszukane potrawy. Po porannej modlitwie odbywał spacer w pałacowym ogrodzie, po czym przeglądał prasę. Bardzo rzadko opuszczał za ciszę swojego pałacu. Okres jego panowania rozpoczął się od światowego kryzysu gospodarczego. Japonii nie oszczędził nawet krach na giełdzie z 1929 roku, wręcz przeciwnie. Jako kraj pozbawiony własnych surowców naturalnych i posiadający zbyt mały areał powierzchni uprawnej, aby wyżywić naród, Japonia należała do tych ofiar kryzysu, które ucierpiały najbardziej. Rząd nie zareagował w porę i w rezultacie masy wyszły na ulice z żądaniem polityki prestiżu narodu. Armia, która wszędzie dopatrywała się czerwieni komunizmu, na nią właśnie oraz jej niebezpieczeństwo postanowiła skierować uwagę narodu i pod tym pretekstem zaatakować Mandżurię. Japoński imperializm rozpoczął swój długotrwały marsz, który miał się zakończyć dopiero w 1945 roku. Hirohito z pewnością nie był czczony przez swoich poddanych jako wielki wódz i niebiański cesarz. Należał do pokroju prostodusznych ludzi o łagodnym głosie, nie pasował natomiast do wizerunku wojowniczego samuraja. Wojskowi poczytywali mu to za oznakę słabości. Teoretycznie wszyscy generałowie podlegali władzy cesarza, ale w praktyce każdy z nich działał według własnego uznania. Tym samym potężna armia japońska prowadziła własną politykę zagraniczną. I tak na przykład 18 września 1931 roku stacjonująca w okupowanej Korei armia kwantuńska samowolnie podjęła działania wojenne w celu powstrzymania ekspansji komunizmu. Aby usprawiedliwić ten wyraźny akt agresji opracowano Plan Mugden. Chodziło o rzekomy sabotaż skierowany przeciw jednej z linii zaopatrzeniowych armii. W odwecie Japończycy zajęli miasto Mukden, a stamtąd oddziały kwantuńskie rozlały się po całej Mandżurii. Wstrząśnięty tą wiadomością cesarz wezwał do siebie premiera Inukai. Naszym zdaniem pierwszorzędne znaczenie mają sprawiedliwość międzynarodowa i dobra opinia o naszym kraju. Dążymy do utrzymania pokoju na świecie, ale nasze siły poza granicami Japonii, armia kwantuńska, nie słuchają naszych poleceń. Hirohito rozkazał dowództwu Armii Kwantuńskiej, aby powstrzymała się od dalszych działań, jednak jej oddziały, ignorując go, posuwały się dalej. W maju 1932 roku gabinet premiera Inukai podjął wreszcie próbę ograniczenia władzy wojskowych, ale sam premier przypłacił tę próbę życiem. Został zastrzelony przez grupę kadetów i oficerów marynarki. Wysoki rangą wojskowy, odpowiadając na pytanie korespondenta zagranicznego w sprawie zabójstwa, odparł Moim zdaniem to wydarzenie miało na celu nadanie polityce pokojowego wymiaru. Zabójstwo premiera nie było pojedynczym incydentem. Dnia 26 lutego 1936 roku o świcie grupa młodych oficerów, wspierana przez 2000 żołnierzy, zaatakowała siedzibę rządu w Tokio, po czym zamordowała kilku ministrów. I chociaż, na szczęście dla Japonii cesarza, po tym zabójstwie i zajęciu radiostacji spiskowcy z braku planów wstrzymali dalsze działania, Całe to zamieszanie zaniepokoiło wszystkich, między innymi ambasadora niemieckiego, który o wyjaśnienie sprawy poprosił niejakiego Richarda Sorgego, tego samego który miał odegrać znaczącą rolę w przebiegu wojny, powiadamiając Stalina w 1941 roku, że Japonia nie zaatakuje Syberii. Dnia 7 lipca 1937 roku doszło do konfliktu, którego cesarz Hirohito obawiał się od dawna i który skłonił mocarstwa do interwencji zbrojnej w Azji. Jeden z oficerów pierwszej japońskiej dywizji piechoty, stacjonującej pod chińskim miastem Wonping, zażądał od swojego kolegi po chińskiej stronie, aby otworzył bramy miasta. Poszukiwano japońskiego dezertera. Ponieważ chiński komendant miasta odmówił, artyleria japońska obróciła miasto w Perzynę. Tak zaczęła się wojna z Chinami, bez oficjalnego jej wypowiedzenia. Cesarz Hirohito natychmiast przywołał swoich generałów do porządku. — Bez mojego wyraźnego rozkazu żaden z żołnierzy nie ma prawa posunąć się naprzód. Podobnie jak przedtem, również tym razem generałowie zignorowali rozkaz cesarza, a nowy rząd w skład którego wchodzili teraz głównie rządni wojny generałowie, nie zważał na protesty Zachodu. Kilka tygodni później światowa opinia publiczna doznała następnego szoku, gdy 12 grudnia 1937 roku japońskie oddziały wkroczyły do Nankinu i wymordowały tysiące jego mieszkańców. Tego samego dnia japoński pułk lotniczy zbombardował zakotwiczoną na rzece Jankcy kanonierkę amerykańską Panei. Zatapiając ją, załoga, która próbowała dopłynąć do brzegu na tratwach ratunkowych, została ostrzelana z powietrza. Trzech Amerykanów zginęło. Najwidoczniej japońscy generałowie nie mogli się doczekać, kiedy wreszcie Ameryka uwikła się w wojnę azjatycką. Incydent z tą kanonierką przyczynił się do zwiększenia nacisków zachodu i wkrótce pojawiły się oznaki, niestety ignorowane, rozszerzania się konfliktu. Japończycy deptali Chiny. Padały największe miasta. Szanghaj, Wuchang, Kanton i Pekin. W bitwie o Szanghaj poległo 250 tysięcy niedożywionych i źle uzbrojonych Chińczyków, którzy wykazali jednak niewiarygodne męstwo i wytrwałość, zwłaszcza po połączeniu się sił nacjonalistycznych i komunistycznych, do walki ze wspólnym wrogiem. Sojusz tego typu nie przystawał w żaden sposób do scenariusza ułożonego przez demokratyczne kraje Zachodu, które skierowały pod adresem Japonii ostrzeżenie pozbawione ostrza. Pozbawione ostrza dlatego, że uwaga Zachodu skupiała się w tym momencie na Europie, gdzie faszyzm święcił triumfy, a Hiszpanię rozdzierała wojna domowa. Jednak przed smak tego, co miało dopiero nastąpić, stanęli tam naprzeciw siebie republikanie wspierani przez czerwone oddziały z Rosji, i konserwatyści, wspierani przez formację bombowców z faszystowskich Niemiec i z Włoch. Oddziały japońskie przerwały znajdujące się pod kontrolą brytyjską połączenie kolejowe między kantonem i resztą kraju w 1938 roku. W celu przełamania powstałej blokady Brytyjczycy opracowali najbardziej ambitny projekt budowy drogi, jaki kiedykolwiek istniał. Zaczęła się budowa słynnej drogi birmańskiej. Dla zachodu odległe Chiny miały w 1939 roku drugorzędne znaczenie, gdyż teatr wydarzeń przeniósł się w inne miejsca. Pierwszym szokiem dla świata był pakt o nieagresji zawarty między Hitlerem i Stalinem 23 sierpnia 1939 roku. Zaledwie tydzień później wojska hitlerowskie napadły na Polskę i rozpoczęła się Druga wojna światowa. Dnia 21 września 1940 roku Japonia podpisała tak zwany Pakt Trzech Mocarstw, łącząc się przymierzem z Niemcami i Włochami, po czym dała zachodnim aliantom nowy powód do obaw, podpisując ze Związkiem Radzieckim Układ o Neutralności. Zamysł był tu jednoznaczny. Japonia pragnęła zapewnić sobie spokój na północnej granicy, Syberia-Mandżuria, zanim dokona podboju na południu, zajmując resztę terytorium Chin. Dnia 12 lipca 1941 roku oddziały japońskie w sile 50 tysięcy żołnierzy wylądowały we francuskich Indochinach, północny Wietnam, obwołując te tereny japońskim protektoratem. Stany Zjednoczone wystosowały notę protestacyjną, zignorowaną przez Japonię. Dnia 25 lipca prezydent Franklin Roosevelt zastosował wreszcie sankcje wobec Japonii w postaci embarga na ropę naftową, niezbędną dla japońskiego lotnictwa. Ten krok sparaliżował w krótkim czasie japońską maszynę wojenną, zwłaszcza że przykład Stanów Zjednoczonych podchwycili producenci ropy naftowej w Indiach Holenderskich. Japonia nie zamierzała dawać za wygraną, jednak aby wejść w posiadanie holenderskiej ropy naftowej, należało zająć obie kolonie brytyjskie, Hongkong i Singapur, co oczywiście doprowadziłoby do ostrego i niebezpiecznego dla Japonii konfliktu z potęgą przemysłową, jaką była przecież Ameryka. U schyłku lata Japonia podjęła ostatnią próbę znalezienia rozwiązania dyplomatycznego. Zaproponowała Stanom Zjednoczonym dokonanie podziału wpływów w strefie pokojowego współistnienia w Wielkiej Azji Wschodniej. Propozycja została przez Amerykę zdecydowanie odrzucona. Na początku września 1941 roku szef sztabu generalnego cesarskiej marynarki wojennej radził cesarzowi. Warto byłoby wcześniej lub później wyruszyć na wojnę, gdyż nasze rezerwy paliwowe ulegną niebawem wyczerpaniu. Następnie obiecał swojemu niebiańskiemu władcy, że w ciągu trzech miesięcy połączone siły cesarskiej marynarki wojennej i armii zdobędą panowanie nad całym obszarem południowego Pacyfiku. Przepowiednie admirały okazały się trafne, nie wziął jednak pod uwagę jednego aspektu – reakcji Stanów Zjednoczonych. Cesarz nie wyraził zgody na rozpoczęcie działań wojennych, między innymi pod wpływem rozmowy w cztery oczy, przeprowadzonej z najlepszym strategiem japońskim, admirałem Yamamoto. Wasza cesarska wysokość, jeśli otrzymam rozkaz pójścia na wojnę bez względu na skutki, wykonam rozkaz i będę strzelać przez sześć miesięcy ze wszystkich lów. Nie mogę jednak obiecać zwycięstwa. Moja rada jest taka... Lepiej unikać wojny ze Stanami Zjednoczonymi. Cesarz Hirohito polecił swojemu nowemu premierowi, generałowi Hideki Todzi, zagorzałemu militaryście, ale też zdaniem wielu jedynemu człowiekowi, który mógł powstrzymać armię przed podjęciem działań zbrojnych przeciw Zachodowi i Stanom Zjednoczonym, przeprowadzić negocjacje z Waszyngtonem. Ze względu jednak na żądanie premiera, aby uznano prawa Japonii do zobytych już obszarów, rząd amerykański niemal natychmiast przerwał te rozmowy. Dnia 10 listopada 1941 roku prezydent Roosevelt przyjął ambasadora Japonii Nomure i oświadczył bez ogródek, że dla Stanów Zjednoczonych propozycja japońska jest nie do przyjęcia. W orędziu radiowym do narodu Roosevelt oświadczył, że wojna zbliża się do półkuli zachodniej i stoi już niemal u wrót Ameryki. Niestety nie przedsięwzięto żadnych kroków, aby postawić siły zbrojne Stanów Zjednoczonych w stan gotowości bojowej. Podjęta przez stronnictwo Gołębi w rządzie japońskim próba rozwiązania kryzysu, przewidująca spotkanie w cztery oczy cesarza Hirohito z amerykańskim prezydentem, skończyła się fiaskiem. Waszyngton dość bezceremonialnie odrzucił tę propozycję. Z punktu widzenia zasad dyplomacji był to poważny nietakt, gdyż Tokio uznało odmowę za obrazę boskiego majestatu i próba negocjacji zakończyła się gorzką wymianą not zawierających ultimatum. 25 listopada 1941 roku Dnia 29 listopada generał Todio i sztab generalny podjęli decyzję o przystąpieniu do wojny. Jednakże taki krok wymagał aprobaty ze strony cesarza. Ten zaś nadal miał wątpliwości, czy na pewno powinien wciągać kraj w zatarg zbrojny z Ameryką. Wstęp został już jednak uczyniony na początku listopada, a operacja była do tego stopnia tajna, że nie wtajemniczono w nią samego cesarza Hirohito. Okręta Iomaru z dwoma wysokiej rangi oficerami marynarki na pokładzie przebył cały szlak planowanego ataku i zakotwiczył 1 listopada w Honolulu. Przez pięć dni obserwowano ruchy statków Pearl Harbor i sporządzano meldunki na temat pozycji amerykańskiej floty Pacyfiku. Na burzliwym posiedzeniu Rady Gabinetowej 1 grudnia 1941 roku premier i jego ministrowie, wyłącznie wojskowi, poinformowali cesarza, że dalsza zwłoka w wyrażeniu zgody na przystąpienie Japonii do wojny stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju. Premier miał tu na myśli kurczące się zapasy paliwa dla marynarki wojennej i wojsk lądowych. Było jednak i tak zapóźno na ewentualny odwrót, gdyż wojna, choć cesarz nie miał o tym pojęcia, była już w toku. Na tydzień przed decydującym posiedzeniem rady gabinetowej flota cesarska niepostrzeżenie opuściła wyspy kurylskie i udała się w długi rejs ku wojnie. Olbrzymia armada lotniskowców, pancerników, krążowników i tankowców pod dowództwem wiceadmirała Nagumo pokonała niezauważona dystans ponad 3000 mil. Kryptonim akcji brzmiał Ciemna Dolina. Jej celem była amerykańska flota Pacyfiku stacjonująca w Pearl Harbor. Ponieważ cesarz nadal nie mógł się zdecydować na podjęcie ostatecznej decyzji, premier postawił go przed faktem dokonanym. — Wasza cesarska wysokość flota jest już w drodze. Dopiero jednak, gdy admirał Yamamoto, znany jako przeciwnik wojny ze Stanami Zjednoczonymi, wsparł premiera, — Jeśli mam w dalszym ciągu dowodzić cesarską marynarką wojenną, musimy dokonać tego uderzenia. Cesarz zaaprobował plan. Czuł się osamotniony, opuszczony nawet przez swego doradcę Yamamoto. Zmuszono go do zaakceptowania decyzji podjętej już wcześniej przez innych — był 1 grudnia 1941 roku, godzina 10 rano, kiedy ratyfikował on w końcu decyzję o przystąpieniu do wojny. Nic już nie mogło powstrzymać jej wybuchu. Jako datę ataku ustalono niedzielę 7 grudnia 1941 roku. Stany Zjednoczone były zapewne świadome zagrożenia. Wiedziały też o pilnej potrzebie Japonii uzupełnienia zapasów paliwa – Dlatego też strategzy amerykańscy spodziewali się ataków japońskich na cele leżące poza sferą wpływów Ameryki, a konkretnie na brytyjską Malakkę i Indie holenderskie. Nie brano jednak pod uwagę Hawajów ani Filipin. Fakt ten zaskakuje, tym bardziej, że amerykańskie służby wywiadowcze dysponowały już urządzeniem o znamiennej nazwie Magic, za pomocą którego zdołano złamać japoński kod dyplomatyczny. Zagadkę stanowi też inne wydarzenie. W sobotę, 6 grudnia 1941 roku, a więc 24 godziny przed atakiem, pracownica działu szyfrów wywiadu Marynarki Wojennej USA poinformowała, że według przechwyconej informacji japońskiej ma niebawem nastąpić atak na Honolulu. Jej przełożony uznał, że sprawa może poczekać do poniedziałku. Kilka godzin później szef sztabu armii amerykańskiej generał George Marshall otrzymał następny przechwycony meldunek japoński. Zareagował niezwłocznie. Ostrzegł bowiem wszystkie bazy amerykańskie, ale w tej grze musiał maczać ręce sam diabeł. Zakłócenia atmosferyczne uniemożliwiły połączenie z główną bazą floty w Pacyfiku w Pearl Harbor. Tokio, 7 grudnia Ambasador Stanów Zjednoczonych Liu otrzymał wreszcie pilny telegram prezydenta Roosevelta, przetrzymywany 10 godzin przez cenzurę japońską i pośpieszył z nim do japońskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Waszyngton, 7 grudnia. Wywiad Marynarki Wojennej przechwycił wiadomość, którą natychmiast przekazał do Białego Domu. Jej tekst brzmiał. Rząd japoński ubolewa nad faktem, że osiągnięcie porozumienia drogą dalszych rokowań nie jest możliwe. Na pokładzie okrętu flagowego admirał floty cesarskiej Yamamoto ułożył wiersz. — Jedynym moim życzeniem jest służyć cesarzowi jako tarcza. Nie będę szczędził mego życia ani czci. Japońska flota płynąca przez ocean znajdowała się już w odległości zaledwie 230 mil na północ od wyspy Oahu, Hawaje. Na pokładach sześciu potężnych lotniskowców stały przygotowane do startu samoloty szturmowe. Wojny na Pacyfiku nie można już było powstrzymać. O szarym świcie 7 grudnia 1941 roku dowódca pierwszej fali 183 samolotów z japońskich lotniskowców wydał słynny rozkaz Tora, Tora, Tora — atakować. I rozpoczęła się wojna na Pacyfiku. Eskadry samolotów torpedowych przemknęły nad plantacjami ananasów i zanurkowały nad Battleship Row. W ciągu paru minut pancernik West Virginia został trafiony sześcioma torpedami, Oklahoma — pięcioma, a Kalifornia i Utah — dwoma. Torpedy nie chybiły też okrętów Tennessee, Maryland, Pennsylvania i Nevada. Arizona eksplodowała i niemal z całą załogą poszła na dno. Z wyspy Fort nadano meldunek. Atak lotniczy na Pearl Harbor. To nie są ćwiczenia, powtarzam. To nie są ćwiczenia. W tym samym czasie ambasada Japonii w odległym o tysiące kilometrów Waszyngtonie stała się miejscem prawdziwego zamieszania. Ambasador otrzymał polecenie przekazania deklaracji z wypowiedzeniem wojny amerykańskiemu sekretarzowi stanu na godzinę przed atakiem. Błąd w tekście przekładu zaszyfrowanej wiadomości, a co za tym idzie konieczność sporządzenia nowego pisma i itd., to wszystko sprawiło, że wypowiedzenie wojny przekazano dopiero całą godzinę po ataku na Pearl Harbor. Przemówienie amerykańskiego prezydenta na forum kongresu w tym Dniu Bezczelności 7 grudnia 1941 roku oznaczało dla Stanów Zjednoczonych początek wojny. Po zniszczeniu amerykańskiej floty Pacyfiku w Pearl Harbor, podobny roz, wskutek ponownego defektu łączności, spotkał siły powietrzne generała McArthura na Filipinach. Dwa dni później era krążowników dobiegła końca. Dwa duże brytyjskie okręty zostały zatopione podczas ataku lotniczego. Jeden sukces japoński gonił drugi. Oddziały japońskie niczym roboty szły bowiem niepowstrzymanie przez Pacyfik. Padły Hongkong, Singapur, wreszcie Filipiny. Seria podbojów nie miała końca, każde zwycięstwo witano w Japonii entuzjastycznie, naród trwał w triumfalnym upojeniu, podczas gdy Waszyngton pogrążał się w nastroju przygnębienia. Winę za te porażki ponosiło wiele rządów, przede wszystkim amerykański, który mimo iż mógł działać, nie uczynił nic, aby zapobiec katastrofie, a przynajmniej nie uczynił tego w porę. Mimo licznych sygnałów i wczesnych ostrzeżeń Stany Zjednoczone nie dostrzegły groźby wybuchu wojny, a zaistniałą sytuację potraktowały jako jeszcze jeden kryzys azjatycki. Ponadto nikła i niezdecydowana reakcja zachodnich mocarstw na fakt dojścia Hitlera do władzy oraz rozbudowę niemieckiej armii i machiny wojennej świadczy o tym, że politycy nie wyciągnęli z historii żadnej nauki. Nic się nie może wydarzyć. A jednak się wydarzyło. Po rozpoczęciu działań wojennych japońska propaganda militarna ogłosiła, że wojna na Pacyfiku to bezinteresowna próba wyzwolenia Azji. Znamienne oświadczenie, jeśli wziąć pod uwagę rozbieżność między zastosowanymi środkami i zadeklarowanym celem. Na zdobytych terenach ludność musiała nosić opaski z emblematem wschodzącego słońca i kłaniać się nisko przed japońskimi żołnierzami. Członkowie tajnej policji wyszukiwali wszystkich, którzy współpracowali z poprzednim rządem lub okazywali sympatię prozachodnie. Pod względem represji Amerykanie nie zostawali im dłużni. Dnia 19 lutego 1942 roku prezydent amerykański podpisał akt wykonawczy numer 9006, na mocy którego wojsko internowało 127 tysięcy niewinnych Amerykanów pochodzenia japońskiego w dziesięciu specjalnie w tym celu utworzonych obozach na środkowym zachodzie kraju. Sztab generalny armii cesarskiej stanął w obliczu kilku problemów, takich jak obrona swojego obejmującego teraz wiele wysp terenu lub jak najszybsze zawarcie traktatu pokojowego ze Stanami Zjednoczonymi, zanim ich potencjał gospodarczy osiągnie poziom niebezpieczny dla Japonii. Cesarz Hirohito już w 1942 roku polecił premierowi znalezienie sposobu na pokojowe rozwiązanie konfliktu. Zdawał sobie sprawę, że jego kraj nie jest w stanie prowadzić wojny na dłuższą metę, a seria zwycięstw niedługo się skończy. W przeciwieństwie do jego oceny sytuacji, generałowie i admiralicja, upojeni sukcesami odnoszonymi na południowym Pacyfiku, nie chcieli nawet słyszeć o zawarciu pokoju. Wraz z upadkiem ostatniego amerykańskiego bastionu, Corridor, na Filipinach, przed Japonią otworzył się Pacyfik. I w tym momencie Japończycy popełnili poważny błąd. Pokusili się o cele, które nic im nie dawały, znajdowały się natomiast zbyt daleko od baz zaopatrzeniowych, aby w razie potrzeby można ich było skutecznie bronić. Podczas gdy Japończycy musieli fortyfikować każdą ze zdobytych wysepek, Amerykanie mogli dokonywać wyboru swoich celów. Na pierwszy ogień poszła wyspa Guadalcanal, archipelag wysp Salomona. Jak słusznie przewidywali cesarz i admiral Yamamoto, zaopatrzenie dla ich wojsk wkrótce uległo załamaniu. Zwycięska do tej pory armia poniosła tleskę pod Kohimą, a cztery największe lotniskowce, duma marynarki wojennej, zostały zatopione przez amerykańskie samoloty w pobliżu atolu Midway, 4-6 czerwca 1942 roku. Po upływie 18 miesięcy od ataku na Pearl Harbor, Japonia zaczęła przegrywać wojnę. Amerykański przemysł wojenny osiągnął godną podziwu, niespotykaną dotąd wydajność, a naukowcy prowadzili prace badawcze nad ściśle tajnym przedsięwzięciem, które nawet ludzie wtajemniczeni znali tylko pod kryptonimem Projekt Manhattan. Na północ od Santa Fe w stanie Nowy Meksyk Rozciąga się pasmo górskie, okalające wyjątkowo dziki, niegościnny płaskowyż. Hiszpańscy conquistadorzy nazwali go kiedyś Podróż Śmierci. Tam właśnie, w Los Alamos, rozpoczęto pracę nad owym ściśle tajnym projektem. Jakby z niczego powstało miasto dla sześciu tysięcy mieszkańców, z domami dla nich oraz szklarniami, w których miały rosnąć rośliny. Dla zmylenia ewentualnych szpiegów. Głównym obiektem tego miasteczka, traktowanym niczym święty relikwiarz, była komora do rozszczepiania plutonu, przy której pracowali naukowcy z całego świata. Ich religią miała się stać atomistyka, jakkolwiek niektórzy, przede wszystkim Robert Oppenheimer, nie mogli się pozbyć wątpliwości co do ewentualnych skutków swojej pracy. Całe przedsięwzięcie było wysoce niebezpieczne. Louis Slatin... Kanadyjski naukowiec zdołał zapobiec niekontrolowanej reakcji łańcuchowej, stał się jednak przy tym pierwszą znaną ofiarą nowej śmiertelnej choroby, choroby popromiennej. Od początku 1944 roku oddziały Macartura stosowały na południowo-zachodnim Pacyfiku strategię żabich skoków, zdobywając wyspę po wyspie. W czasie, gdy amerykańska piechota morska wylądowała na Saipan, upadł rząd. Japoński. Nowym szefem rządu japońskiego został admirał w stanie spoczynku, baron Kantaro Suzuki. Wkrótce Amerykanie zdobyli wyspy mariańskie, po czym doszło do miażdżącej klęski japońskiej floty wojennej na wodach Zatoki Leite w pobliżu Filipin. 23-26 października 1944 roku która poniosła olbrzymie straty w sprzęcie, w tym straciła wiele samolotów wraz z pilotami. Siły aliantów zbliżały się do głównych wysp. Oddziały japońskie stawiły zaciekły opór na Iwo-Dzima, małej wysepce, której amerykańska piechota morska nadała trafną nazwę cmentarzysko diabła, i która zdobyła sławę dzięki szczególnej fotografii. Widać na niej wciąganie amerykańskiej flagi na wzgórzu Suribashi 23 lutego 1945 roku. Zażarta bitwa trwała 26 dni, a kiedy Japończycy utracili już wszelką nadzieję, ci z nich, którzy przeżyli, wraz z dowódcą weszli do bunkra i tam wysadzili się w powietrze. Zgodnie ze świętym ślubowaniem wierność aż do śmierci. Następny atak skierowano na Okinawę, gdzie Amerykanie wylądowali 1 kwietnia 1945 roku. Dalszą walkę Japonia powierzyła dzielnym, ale słabo wyćwiczonym młodym ludziom, pilotom boskiego wiatru, czyli kamikadze, piloci samobójcy. Ich motto brzmiało — pewne trafienie, pewna śmierć. Owi młodzi ochotnicy szli na swoją pewną śmierć, wykonując rozkaz — uderzać samolotem w okręt. Pierwszy atak z udziałem kamikadze 2 lutego 1945 roku dosięgnął lotniskowców Saratoga i Bismarcki, po czym poległo 500 żołnierzy amerykańskich. W sumie podczas ataków kamikadze zatopiono lub poważnie uszkodzono 300 jednostek. Aliantów, którzy niczym przypływ oceanu wdzierali się uparcie na brzegi Japonii, nie zdołały powstrzymać ani oddziały lądowe, ani kolejne eskadry boskiego wiatru. Nawiasem mówiąc, pewnego razu inny boski wiatr omal nie zniszczył floty USA. Potężna armada dostała się wskutek nieprawidłowo odebranych sygnałów w samo serce tajfunu, który spowodował większe straty i więcej ofiar niż ataki kamikaze. Coraz częściej syreny przeciwlotnicze w miastach Japonii sygnalizowały początek nalotu amerykańskich bombowców. W nocy z 9 na 10 marca 1945 roku nad Tokio nadleciało 279 potężnych B-29 z nową, straszliwą bronią na pokładach, bombami napalmowymi M-69. Większość mieszkańców stolicy, przyzwyczajonych już do alarmów przeciwlotniczych, zignorowała dźwięk syren i pozostała w swoich drewnianych domostwach. Po chwili nad miastem rozlały się fale ognia. W sumie 1900 ton na palmu. Pożar Tokio trwał cztery dni i wytworzył w mieście temperaturę do 1800 stopni Celsjusza. Spowodował śmierć 80 tysięcy osób. Ponad milion pozbawił dachu nad głową a jedną czwartą miasta obrócił w dymiące zgliszcza. Naloty na Japonię nasilały się z każdym dniem. Z misją samobójczą wyruszył krążownik Yamata, ale jeszcze przed dotarciem do celu został zniszczony. Amerykańskie łodzie podwodne nieprzerwanie krążyły wokół wysp. Zatopiony przez nich łączny tonaż znacznie przekraczał sukcesy niemieckich ubotów. 21 czerwca 1945 roku w rękach Amerykanów znalazła się Okinawa. Z ogólnej liczby 120 tysięcy obrońców tej wyspy wzięto do niewoli 7 tysięcy. Tylu przeżyło. Dowódca i oficerowie sztabu popełnili sepuku. Następnego dnia cesarz Hirohito zwołał posiedzenie Najwyższej Rady Wojennej i zaproponował natychmiastowe zawieszenie broni po którym miałoby dojść do rozmów pokojowych z Waszyngtonem. Jednak wspierane przez ministra wojny Jastrzębie obstawały przy kontynuowaniu tej beznadziejnej, jak już było wiadomo, wojny. Po zdobyciu ostatniej wyspiarskiej twierdzy chroniącej główne wyspy japońskie Hokkaido, Kyushu, Sikoko i Honshu Amerykanie zgromadzili gigantyczną flotę inwazyjną. Jednocześnie realizowano ściśle tajną operację, której pierwszym krokiem było przemieszczenie jednostek amerykańskiej 20. floty powietrznej na Atol Tinian. Potem wszystko potoczyło się błyskawicznie. Dnia 16 lipca 1945 roku o godzinie 5.25 zespół Roberta Oppenheimera rozpalił na terenie doświadczalnym na pustyni Alamogorodo Stan Nowy Meksyk – pierwszy stos atomowy pod kryptonimem Trinity. Obserwując eksplozję, wielki naukowiec miał powiedzieć – Stałem się śmiercią, niszczycielem światów. 26 lipca 1945 roku Japonia otrzymała notę, której treść uzgodniono na konferencji czterech mocarstw w Poczdamie. Wzywała ona do kapitulacji na lądzie, morzu i w powietrzu. Alternatywą dla Japonii będzie natychmiastowe i totalne zniszczenie, dokonane przy użyciu wszelkich dostępnych środków. Wkrótce okazało się, co to za środek. Zalecenia przekazane z Białego Domu Naczelnemu Dowódcy Sił Alianckich na południowo-zachodnim Pacyfiku, Douglasowi McArthurowi brzmiały Nasze układy z Japonią nie polegają obecnie na prowadzeniu pertraktacji, lecz na bezwarunkowej kapitulacji. 6 sierpnia 1945 roku o godzinie 2.45 amerykańska superforteca B-29 Enola Gay wystartowała z atolu Tinian. Pilotem był pułkownik Paul Tibbets, który zgodnie z rozkazem miał zrzucić specjalną bombę w zależności od warunków atmosferycznych nad jednym z następujących celów „Kokura, Niagata, Hiroshima, Nagasaki. Na krótko przed godziną siódmą dyżurny technik stacji radarowej w Hiroshimie dostrzegł na ekranie jasny punkt. Włączył syreny alarmowe i 250 tysięcy mieszkańców miasta udało się do schronów. Wkrótce alarm odwołano. Obiekt na ekranie okazał się samolotem meteorologicznym, ale o godzinie ósmej syreny zawyły ponownie. Tym razem ludzie zignorowali alarm. Kiedy spojrzeli w górę, ujrzeli na niebie jasnoniebieską smugę kondensacyjną, a potem zwolna opadające spadochrony. I to był ostatni widok, jaki ukazał się ich oczom, oślepionym w jednej chwili przez rozbłysk, zanim wicher o sile tornada powalił domy, a nad ziemią zakwitła potężna chmura, która wyżej rozrosła się w gigantyczny grzyb. Była godzina ósma piętnaście i siedemnaście sekund owego pamiętnego dnia, 6 sierpnia 1945 roku, kiedy to świat wkroczył w erę atomową. Wybuch bomby zniszczył całe miasto. Według późniejszych szacunków zginęło około stu tysięcy ludzi, a liczba ta zwiększała się z każdym dniem. Nad martwym miastem unosiła się czarna chmura, przecinana gigantycznymi czerwonymi płomieniami. Drugi pilot Enoligay, kapitan Robert Lewis, krzyknął po zrzuceniu bomby. — Mój Boże, cośmy zrobili! Rozżarzone niebo przypominało wnętrze rozpalonego pieca. Z daleka widać było czarny krajobraz i stopioną ziemię w strefie Ground Zero. W następnej strefie domy zamieniły się w laski kutów. Nic dziwnego, że wojsko w trosce o morale społeczeństwa zakazało fotografowania na tym terenie. Ognisty błysk oznaczał początek nowej, niewyobrażalnej do tej pory przyszłości Japonii i zmienił reguły sztuki wojennej. Duch nauki stworzył prometejskiego potwora i oddał ogień równy słońcu w ręce człowieka. Nazajutrz zastępca szefa sztabu został obarczony niewdzięczną misją przekazania cesarzowi wiadomości, że jedna bomba o potężnej sile zmiotła z powierzchni ziemi miasto Hiroshima. Nieco później tego samego dnia prezydent Harry Truman oświadczył — źródło, z którego słońce czerpie swoją moc, może teraz pogrążyć w ciemnościach kraj wschodzącego słońca. Szef japońskiego nasłuchu, który nie przeoczył tego programu radiowego, poinformował następnie swojego ministra o nowym terminie — bomba atomowa. Rząd premiera Suzuki, który do tej pory łudził się nadzieją, że dzięki mediacji Związku Radzieckiego zdoła wynegocjować jakiś honorowy rozejm, kończący konflikt na Pacyfiku, był ciężko rozczarowany, gdy 8 sierpnia Moskwa wypowiedziała Japonii wojnę, a oddziały radzieckie, po zwycięstwie nad faszystowskimi Niemcami, zbyteczne już na Europejskim Teatrze Wojny, zdobyły w ciągu trzech dni Mandżurię. Podjąłem decyzję. Ta wojna musi zostać zakończona — oświadczył cesarz Hirohito po przystąpieniu Związku Radzieckiego do wojny. Ale to działo się już po owym doniosłym dniu 6 sierpnia. Myśl o losie pokonanej Japonii dręczyła jego cesarską wysokość. Obawiał się, że Japonię, skazaną na koszmar tych straszliwych bomb, czeka mroczna przyszłość. I z pewnością dojdzie do inwazji aliantów. Jak słusznie ostrzegał niegdyś admirał Yamamoto, po pierwszych sześciu miesiącach błyskotliwych zwycięstw nie można oczekiwać cudów. Miażdżąca przewaga Ameryki nie pozostawiała cienia wątpliwości co do wyniku zmagań. Pozostawało tylko pytanie, w jaki sposób Japonia mogłaby w obliczu tej nieuniknionej klęski zachować swoją integralność i honor. Cesarz Hirohito wiedział, że teraz tylko on może stać się podporą moralną narodu i uchronić kraj przed szaleństwem totalnej anarchii. W jaki sposób zakończyć tę wojnę, przekonać własnych wojskowych, że rozejm, bez względu na dyktowane warunki, to jedyna możliwość uratowania Japonii? Dnia 27 lipca 1945 roku odbyło się posiedzenie Najwyższej Rady Wojennej w celu przedyskutowania deklaracji poczdamskiej. — Armia nigdy nie zaakceptuje deklaracji w takim brzmieniu, oświadczył minister spraw zagranicznych. Minister wojny, generał Anami, zareagował w sposób łatwy do przewidzenia. — Wyślemy do aliantów ostrą notę protestacyjną. — Nie — zaoponował premier Suzuki, a jego następne słowa zapisały się na trwałe w historii. — Po prostu naszą odpowiedzią na tę deklarację będzie milczenie. Był to fatalny błąd z jego strony, gdyż Waszyngton musiał przyjąć, że Japonia ignoruje żądania Ameryki. Amerykański sekretarz wojny Henry Stimson wyjaśnił potem, Musieliśmy udowodnić, że nie żartujemy z naszym ultimatum, grożąc całkowitym zniszczeniem japońskich sił zbrojnych oraz całego terytorium ich państwa. Odpowiedzią Ameryki na milczenie Japonii była Hiroshima. Po otrzymaniu owego tragicznego meldunku, Cesarz powiedział do swojego premiera — Wobec tej nowej broni Japonia jest bezsilna i nie może kontynuować wojny. Dodał, że taka tragedia jak w Hiroshimie nie może się już powtórzyć. Tego samego dnia ambasador Japonii w Moskwie poprosił podczas audiencji u radzieckiego ministra spraw zagranicznych Mołotowa o mediację u aliantów. Ale Mołotow, nie dając mu skończyć zdania, odczytał przygotowaną wcześniej notę. Rząd radziecki oświadcza, że od jutra, 9 sierpnia 1945 roku, nasz kraj znajduje się w stanie wojny z Cesarstwem Japonii. Było to ciężkim szokiem dla Japonii, zwłaszcza iż tego samego dnia następna eksplozja bomby atomowej zmiotła drugie miasto japońskie Nagasaki. Cesarstwo Japonii nie miało już wyboru. Musiało podpisać upokarzającą, bezwarunkową kapitulację. Jednak armia nadal nie chciała złożyć broni. — Nie dostaną mojego miecza — oświadczył szef sztabu generalnego Umezu. Jego zdaniem Japonia jeszcze nie przegrała wojny. Najwidoczniej armia wolała zginąć, niż żyć w hańbie. Ironia losu sprawiła, że właśnie ten sam generał Umezu musiał w końcu na pokładzie USS Missouri, zacumowanego w Yokohamie, złożyć swój podpis na akcie kapitulacji Japonii. W czwartek 9 sierpnia o godzinie 14.30 na pilnym posiedzeniu zebrał się rząd, aby omówić kwestię przyszłości Japonii. Posiedzenie otworzył minister marynarki wojennej, admirał Jonai, który przyznał, przegraliśmy wojnę i nie powinniśmy teraz myśleć o zachowaniu twarzy, lecz o tym, jak najprędzej skapitulować. Minister wojny, generał Anami, gwałtownie zaprotestował. Jest jeszcze za wcześnie, by twierdzić, że wojna jest przegrana. Żołnierz japoński odmówi złożenia broni, gdyż wie, że nie wolno mu się poddać. Nie ma alternatywy. Musimy kontynuować walkę. Aby rozwiązać tę patową sytuację w głonie rządu, premier zdecydował się na niezwykły krok. Do udziału w posiedzeniu rządu zaprosił cesarza. W normalnych okolicznościach decyzje natury politycznej nie znajdowały się nigdy w gestii niebiańskiego cesarza, lecz jego najbliższych doradców. Ale tym razem sytuacja wymagała naprawdę szczególnego trybu postępowania, gdyż wydawało się, że już tylko cud może ocalić Japonię. Absolutna konieczność ogłoszenia Salomonowego wyroku wyrwała cesarza z jego samotni. 9 sierpnia, północ jego cesarska wysokość szedł wąskim i mrocznym korytarzem na posiedzenie rady gabinetowej, które odbywało się w słabo oświetlonym i nierostatecznie, jak na sierpniowe temperatury, przewietrzonym schronie przeciwlotniczym. Umeblowanie w tym pomieszczeniu było skromne. Dwa rzędy stołów oraz krzesło dla cesarza. Jedenastu członków rady z pokornie opuszczonymi oczami skłoniło głowy przed cesarzem, a baron Suzuki polecił odczytać tekst deklaracji pocztamskiej. Japońscy doradcy wojskowi przywiedli Cesarstwo Japonii na skraj zagłady. Wzywam rząd Japonii do ogłoszenia bezwarunkowej kapitulacji wszystkich japońskich sił zbrojnych oraz do złożenia stosownego zapewnienia o szczerej intencji w powyższym działaniu. Alternatywą dla Japonii jest natychmiastowe i całkowite zniszczenie kraju. Po chwili milczenia cesarz kiwnął głową, a premier poprosił ministra spraw zagranicznych o zalecenie bezzwłocznego przyjęcia deklaracji. Minister Alami, wyprostowany, z uniesioną głową, świadomy swej roli odparł. Wynik wojny nie jest rozstrzygnięty, dopóki Japonia nie została pobita. Powstałaby bezprzykładna sytuacja, gdyby gabinet zatwierdził kapitulację. Premier skłonił się przed cesarzem. — Proszę waszą cesarską wysokość o podjęcie decyzji. Dla cesarza był to doniosły moment. Zdawał sobie sprawę z jego znaczenia. Decyzja mogła oznaczać kres liczącego 2600 lat Boskiego Cesarstwa. Jego przodkowie uważali się zawsze za inkarnację władzy absolutnej. Łączyli bowiem w sobie władzę doczesną i wieczną, ale kto miałby objąć rządy? Bo chyba nie generałowie troszczący się wyłącznie o własne interesy. Zaakceptowanie ich żądań byłoby sprzeczne zarówno z możliwościami armii, jak i z jego oczekiwaniami. Decyzja musiała mieć wydźwięk moralny, a także dla niego samego, filozoficzny. Cesarz ten, drobny, niemal kruchy mężczyzna, dysponował olbrzymią siłą wewnętrzną i odwagą. Nawet największe przeszkody nie mogły złamać jego woli. Wiedział, że musi istnieć jakaś droga. Stary system rządzenia cesarstwem był wprawdzie skazany na śmierć, ale jeszcze żył. Japonię należy stworzyć na nowo, a wtedy i tylko wtedy udaje się zająć ponownie należne jej miejsce, wykorzystać zaprzepaszczoną przez generałów okazję i stać się wiodącym krajem w Azji. Odnowioną Japonią, z rządem realizującym wolę narodu, a nie boskiego cesarza lub generałów, tych podżegaczy wojennych. Dlatego należy działać szybko, przeciwstawić się jastrzębiom. Przez parę minut słychać było tylko ciężki oddech dwunastu mężczyzn. Wreszcie ciszę przerwał głos żurawia. Jest rzeczą oczywistą, że widok rozbrajanych żołnierzy japońskich, lojalnych i odważnych, będzie dla mnie nie do zniesienia. Jednakże przyszedł czas, gdy rzeczy nie do zniesienia muszą być znoszone. Kiedy wstał i przechodził obok nich, pochylili głowy. Cesarz przemówił i wyraził swoją wolę, a wola cesarza była wolą boską. Upłynęły jeszcze cztery godziny, zanim ambasadorowie japońscy w Szwecji i Szwajcarii wydali następujący komunikat swojego rządu. Rząd Japonii jest gotów przyjąć warunki wymienione we wspólnej deklaracji poczdamskiej, z zastrzeżeniem, iż owa deklaracja nie zawiera żadnych postanowień, które ograniczałyby prerogatywy jego cesarskiej wysokości jako suwerennego władcy. W Waszyngtonie podczas rozmowy z prezydentem Trumanem minister wojny Henry Stimson dał do zrozumienia, że łatwiej przyjdzie nakłonić Japonię do kapitulacji, jeśli nie ulegnie zmianie pozycja cesarza. Japonia czekała na odpowiedź przeciwnika w napięciu, które przerodziły się w szok, zwłaszcza dla armii, po otrzymaniu żądania, aby akt kapitulacji podpisali cesarz i członkowie naczelnego dowództwa. Był to nie tylko afront wyrządzony osobie niebiańskiego władcy, lecz również niesłychany nietakt dyplomatyczny, za który przyszli zwycięzcy musieli zapłacić wysoką cenę. To żądanie oznaczało faktycznie jawne zakwestionowanie władzy cesarskiej, a Japończyków, którym kodeks honorowy nakazywał oddać życie za boskiego cesarza, wpędzało w bezsensowną walkę, która miała skąpać we krwi cały kraj. Owego wieczoru radiostacja tokijska nadała oświadczenie generała Anami. Nie mamy wyboru, Musimy kontynuować walkę, gdyż nasza śmierć stwarza szansę na przetrwanie naszego kraju. Nie skończyło się na gołosłownym oświadczeniu. W schronie gmachu Ministerstwa Wojny zebrało się piętnastu młodych oficerów w celu omówienia sytuacji i zastanowienia się, jak należy chronić nietykalność cesarza i nie dopuścić do zbrukania świętego honoru cesarskich sił zbrojnych. Przywódcą tego spisku był fanatyczny major Kenji Hatanaka, który nie mógł się pogodzić z klęską Japonii, ani z uwłaczającym godności boskiego cesarza żądaniem amerykańskim. Uważał ponadto, że nie wolno dopuścić, aby ministrowie wymogli na cesarzu podpisanie haniebnej kapitulacji. Jego opinia, zdrajcy muszą zniknąć, dotyczyła członków rządu przeciwnych kontynuowaniu wojny. Premier Suzuki, minister spraw zagranicznych Togo i strażnik pieczęci cesarskiej Marki Kido, który jako jedyny na dworze miał zapewniony bezpośredni dostęp do cesarza, oto trójka skazana przez spiskowców na śmierć. W całej tej sprawie kluczem była reakcja generała Atakashiego Mori, dowódcy gwardii cesarskiej, bez którego zgody nie można było wejść na teren pałacu. Gdyby nie przyłączył się do spisku, Musiałby i on zostać zlikwidowany. O świecie owego dnia cesarz oświadczył Markizowi Kido, że bezpieczeństwo jego osoby nie ma większego znaczenia w obliczu potrzeby ratowania kraju. Jest więc gotów uczynić, co tylko możliwe, aby doprowadzić do natychmiastowej kapitulacji. Markiz doradzał bezprzykładny krok — przemówienie radiowe cesarza do narodu. Hirohito zgodził się na to i zlecił ministrowi spraw zagranicznych wysłanie do aliantów noty zawierającej warunki stawiane przez nich. Ulotki zrzucane z samolotów amerykańskich zawierały pełny tekst owej noty kapitulacyjnej. Amerykanie działali w dobrej wierze, sądzili, że w ten sposób zapobiegną dalszemu przelewaniu krwi. Ale dla przeciętnego Japończyka informacja, że jego cesarz został zmuszony do ugięcia się przed wrogiem, miała moc dynamitu. Jedną z takich ulotek Marki Skido przekazał cesarzowi, ostrzegając go. — Musimy działać szybko, w przeciwnym razie armia wznieci bunt. Monarcha kazał przygotować nagranie swojego wystąpienia i zwołać kolejne posiedzenie Rady Cesarskiej, aby powiadomić ją o swojej decyzji zwrócenia się z orędziem radiowym do narodu. Życzę sobie, aby gabinet opracował tekst rozporządzenia obwieszczającego zakończenie wojny. Zdawał sobie sprawę, że ten krok zakończy trwające nieprzerwanie od 2600 lat panowanie boskich Tenno. Podpułkownik Takeshita, zięć ministra obrony Anami i jedna z czołowych postaci wśród spiskowców, Uznał, że generał okaże się zdrajcą, jeśli nie zmobilizuje armii i nie zapobiegnie podpisaniu kapitulacji. Adami tylko pokręcił głową. Cesarz podjął decyzję i muszę ją respektować. Następnie poinformował generała Mori, dowódcę gwardii, o postanowieniu cesarza, mówiąc, musimy postępować zgodnie z jego wolą. Podpisał swój wyrok śmierci. 14 sierpnia 1945 roku. Meldunek generała Anami. Ministerstwo wojny, 14 sierpnia, godzina 14.30. Cesarskie siły zbrojne będą działały zgodnie z decyzją jego cesarskiej wysokości. Podpisano generał Anami. Tak więc minister wojny zajął określone stanowisko. Wkrótce podobne oświadczenie wydał dowódca Armii Wschodniej generał Tanaka. Major Hatanaka postanowił nie tracić więcej czasu, lecz przystąpić do działania. Obawiał się, że jego akcja okaże się spóźniona, jeśli cesarz odczyta swoje rozporządzenie. Na rowerze pojechał do kwatery głównej cesarskiej dywizji gwardii i zapewnił tam komendanta drugiego batalionu, niezgodnie z prawdą, że uczestnikami spisku są również minister wojny, dowódca Armii Wschodniej i komendant dywizji. Dowódca batalionu wahał się, lecz niezbyt długo. Książę Konoje, brat cesarza, zażądał spotkania z markizem Kido. — Doszły mi niepokojące wieści, jestem zatroskany tym, co mogło się wydarzyć w dywizji. Czy słyszał pan coś w tej sprawie? Kido potrząsnął głową, ukłonił się z szacunkiem i właśnie chciał się oddalić, kiedy ujrzał przez okno grupę ciężko uzbrojonych żołnierzy wchodzących na dziedziniec. Byli to żołnierze drugiego batalionu.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 co jest nie do zniesienia, i godząc się ścierpieć to, co jest nie do ścierpienia. Swoje wystąpienie cesarz zakończył słowami, które ukazywały przyszłą drogę Japonii. Połączcie swoje siły, aby poświęcić się budowie przyszłości, bądźcie prawi, chrońcie szlachetność ducha, pracujcie wytrwale nad zwiększaniem odwiecznej chwały cesarstwa i dotrzymujcie kroku światowemu postępowi. Prorocze słowa. Nagranie przekazano dwóm kamerdynerom cesarza, Toko i Tokujawie, czyniąc ich odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo woskowanej płyty. Tokujawa zamknął ją w małym prywatnym sejfie i przykrył papierami. Nie mógł wiedzieć, że to właśnie uchroni płytę przed zniszczeniem. O nagraniu major Hatanaka dowiedział się od swojego człowieka w radiostacji. Zwrócił się do Takeshity. Drugi batalion znajduje się już w pałacu, ale Mori nie opowiedział się jeszcze po naszej stronie. Anami — odparł pułkownik Takashita — dotrzyma raz danego słowa, cokolwiek by się miało zdarzyć. — A więc proszę przekonać ministra wojny — powiedział Hatanaka, po czym udał się do generała Mori, znajdującego się w kwaterze głównej gwardii cesarskiej. Generał Mori odbywał właśnie naradę ze swoim zastępcą, podpułkownikiem Sierasisi, gdy do pokoju weszli bez uprzedzenia major Hatanaka i kapitał Uehara. Nigdy nie zdołano odtworzyć dokładnego przebiegu wydarzeń, nie było bowiem innych świadków, w każdym razie natychmiast po wejściu obu spiskowców do gabinetu generała rozległ się huk wystrzału, a potem ktoś krzyknął. Po chwili na korytarz wyszedł Hatanaka z pistoletem w dłoni. Zabiłem go... Gdyż nie było możliwości przeprowadzenia dyskusji. Zanim wyszedł kapitan Wehara, wycierając krew z ostrza swego miecza. Zamordowanie obu oficerów przekreśliło ostatnią szansę Hatanaki na uzyskanie wsparcia ze strony armii. Sprawa stała się bardziej pilna niż kiedykolwiek. Wspólnie z majorem Koga Hatanaki wydał rozkaz strategiczny numer 548 Cesarskiej Dywizji Gwardii który wprowadzał w życie plan spiskowców. Pierwsze, dywizja udaremni plan wroga, będzie chroniła cesarza i utrzyma politykę narodową. Drugie, komendant pierwszego pułku piechoty zajmie pałac i zapewni osobistą ochronę rodzinie cesarskiej. Komendant wyda też jednej z kompanii rozkaz zajęcia radiostacji tokijskiej i niedopuszczenia do jakiegokolwiek wystąpienia. Z poplamionego krwią biurka generała Mori, major Hatanaka wyjął prywatną pieczęć generała i w ten sposób nadał rozkazowi 548 pozory legalności. Następnie udał się do kwatery głównej generała Hagi, gdzie poddał się za specjalnego wysłannika generała Mori i przekazał dla drugiego batalionu rozkaz zajęcia pałacu. Żołnierze mieli tam strzec boskiego majestatu. Ująć znajdujących się przy nim ministrów oraz, co najważniejsze, odnaleźć nagranie z proklamacją wymuszoną na cesarzu przez zdrajców. W ciągu paru minut cały teren pałacowy znalazł się w rękach spiskowców. Wszyscy tam obecni, bez względu na wieki pozycje, zostali zatrzymani. Zbiegli tylko obaj kamerdynerzy, którzy wiedzieli, gdzie jest nagranie. Podczas gdy coraz więcej żołnierzy przeszukiwało pałac, ten, którego sama obecność mogłaby odmienić bieg wydarzeń, nadal nie miał pojęcia o spisku. Nawet w tak krytycznej sytuacji nikt nie odważył się zakłócić snu cesarza. Generał Tanaka, dowódca Armii Wschodniej, dowiedział się w końcu o śmierci generała Mori i wydał swoim oddziałom rozkaz. Wszystkie jednostki, znajdujące się na terenie pałacu cesarskiego, mają niezwłocznie się rozejść. Major Hatanaka zignorował ten rozkaz. Pragnienie służenia cesarzowi, który jego zdaniem został nikczemnie oszukany, było tak przemożne, że odwieźć go od tego zamiaru mogła jedynie śmierć. Podpułkownik Takeshita pośpieszył do generała Anami i zastał go przy pisaniu pożegnalnego listu. Za swoje najcięższe przestępstwo błagam o wybaczenie za pomocą aktu śmierci. Anami nocą 14 sierpnia 1945 Z pewnością myślał przy tym o jednym ze swoich wybitnych poprzedników, za panowania cesarza Medzi, który pozbawił się życia, gdy popełnił brzemienny skutki błąd w dowodzeniu wojskiem. Do Takashity Anami powiedział — Przemówienie cesarza zostanie nadane w południe, a ja nie zniósłbym tego, gdybym miał go wysłuchać. Generał Tanaka zatelefonował ze swojej kwatery głównej do pułkownika Hagi, dowódcy drugiego batalionu, informując go, że Mori padł ofiarą morderstwa. Rozkaz numer 548 to fałszerstwo, a żołnierze znajdujący się na terenie pałacu trzeba jak najszybciej stamtąd odwołać. Haga rozwścieczony, zwrócił się do stojącego obok majora Hatanaka. — Teraz już rozumiem. To wszystko było kłamstwem. Nie chodziło wcale o ratowanie życia cesarza. To po prostu bunt, z którym nie chce mieć nic do czynienia. Zanim zdążył zatrzymać Hatanakę, ten odwrócił się i wyszedł z pokoju. Udało mu się wymknąć z pałacu, zanim zjawił się generał Tanaka, aby przejąć dowodzenie i zaprowadzić ład. Anami klęczał na różowej macie, w dłoni ściskał jeszcze zakrwawiony sztylet, chwiał się bezwolnie to w przód, to w tył, na jego białej, żałobnej szacie powiększała się plama czerwieni. Przed chwilą popełnił sepuku. Dusza już oleciała, ale ciało opierało się śmierci. Takeshita, nie mogąc patrzeć na przedłużającą się agonię swojego ulubionego przełożonego, wziął sztylet i dobił go pchnięciem w szyję. Poranny brzask. Major Hatanaka, skutecznie wymykając się pogoni, pojechał rowerem do radiostacji. Nie zastał tam żadnej straży, za to ogromne zamieszanie wewnątrz. Niepotwierdzone meldunki o zamachu stanu napływały chaotycznie, dziennikarze bezskutecznie usiłowali zdobyć potwierdzenie, któregoś z nich... Łączność telefoniczna z pałacem była przerwana, bram wstrzegły uzbrojone straże, które zgodnie z rozkazem miały strzelać do każdego, kto chciałby wedrzeć się do pałacu. Hatanaka wtargnął do studia i zażądał, aby udostępnić mu mikrofon. Technicy twierdzili, że to niemożliwe, tłumaczyli się awarią techniczną. Hatanaka zagroził im pistoletem, ale był bezradny. Wiedział, że przegrał. Zostawił w rozgłośni kartkę z przemówieniem, które chciał odczytać, po czym opuścił gmach. O godzinie 7.21 czasu Tokijskiego speaker zapowiedział: Jego cesarska wysokość wydał rozporządzenie, które zostanie nadane dziś w samo południe. O godzinie 8.2. drugi batalion wśród łopoczących na wietrze chorągwi opuścił pałac. O godzinie 8.10 wielki Szamberan został przyjęty przez cesarza, który zapytał tylko, dlaczego nie chcieli zrozumieć naszych zamysłów? W tymczasowej kwaterze głównej generał Tanaka wydał pierwszy rozkaz aresztować majora Hatanaka i resztę spiskowców. Kapitan Shigataro Uehara, morderca podpułkownika Shirashi, został aresztowany, odzyskał jednak wolność, kiedy przysiągł, że odbierze sobie życie. Aresztowano wszystkich, prócz majora Hatanaka, który znajdował się tam, gdzie nikt go nie szukał, przed Pałacem Cesarskim. Po raz ostatni ukląkł na Żwirze, wyciągnął pistolet, ten sam, z którego zabił generała Mori, i strzelił sobie w czoło. Admirał Takijiro Onishi, twórca Korpusu Kamikadze, jak również oficerowie jego sztabu, zebrali się przed pałacem i popełnili rytualne samobójstwo. Ostatni piloci kamikadze wzbili się w powietrze, aby niebawem uderzyć w toń morza. Przemówienie cesarza zostało nadane zgodnie z planem, dokładnie o godzinie 12 w południe, owego niezwykłego dnia, 15 sierpnia 1945 roku. Po podpisaniu dokumentu kapitulacji na pokładzie pancernika Missouri, 2 września 1945 roku, Opinia publiczna w krajach zwycięskich domagała się postawienia cesarza Hirohito przed sądem za zbrodnie wojenne. Wydawało się niemożliwe, aby on nie wiedział nic o okropnościach dokonywanych w jego imieniu, a jednak nigdy nie natrafiono na jakikolwiek dowód, że cesarz był przynajmniej informowany o masakrach ludności cywilnej na zdobytych terenach lub o niewłaściwym traktowaniu jeńców wojennych w obozach. Sprawdziły się przewidywania cesarza. W grudniu 1945 roku państwo z religią Shinto, tysiącletni bastią kultu cesarza, zmieniło swój charakter. Dla narodu japońskiego był to przełom i zmiana pokoleń. Nieunikniony wydawał się następny krok, a wielkim wzorem dla uzdrowienia państwa był sam niebiański władca. 1 stycznia 1946 roku cesarz Hirohito wyrzekł się pretensji do boskości. W krótkim orędziu, którym zaskoczył wszystkich, oświadczył: Więź między cesarzem i jego narodem nie wywodzi się z mitów i legend, nie opiera się na wyobrażeniu, iż cesarz jest istotą boską. W ten sposób zerwał z tradycją, według której władca kraju wschodzącego Słońca miałby pochodzić od bogini Słońca. Nadchodziła nowa epoka, okres demokratyzacji. Początek został uczyniony. Po sześciu straszliwych latach II wojna światowa dobiegła końca na pokładzie amerykańskiego pancernika na wodach Pacyfiku. Co przyniosła ta wojna? Kto był prawdziwym zwycięzcą? Kulminacja ludzkiej tragedii polega na tym, że po wszystkich trudach i ofiarach setek milionów ludzi i po wszystkich zwycięstwach słusznej sprawy ciągle jeszcze nie potrafimy zadbać o pokój i bezpieczeństwo i w dalszym ciągu znajdujemy się w morzu zagrożeń, jeszcze straszliwszych niż te, które zostały pokonane. Napisał Winston Churchill w swoim epickim dziele „Druga wojna światowa. W 1941 roku Ameryka przystąpiła do wojny bez żadnego przygotowania, w ciągu zaledwie 24 godzin utraciła swoją flotę w Pearl Harbor oraz lotnictwo bojowe na Filipinach. Wystarczyło kilka miesięcy, aby Pacyfik znalazł się pod panowaniem Japonii. Potem doszło do bitwy morskiej koło atolu Midway i w wojnie o Pacyfik nastąpił przełom. W ciągu 18 miesięcy gospodarka amerykańska stworzyła największą ze znanych dotąd machin wojennych. Podczas gdy główny teatr wojny stanowiła Europa ze swoimi zaciekłymi bitwami, podczas gdy czołgi niemieckie musiały w popłochu opuszczać Związek Radziecki, podczas gdy Normandia została zdobyta, a Francja wyzwolona, wojna na Pacyfiku toczyła się niemal niepostrzeżenie dalej. W 1944 roku Japonia znalazła się w okrążeniu. Z jednej strony były Chiny, kraj, który właściwie dał powódź do wojny. Od strony Birmy napierała armia brytyjska, która w podwójnej bitwie Meikita Mandalei pobiła Japończyków i w maju 1945 roku wkroczyła do Rangunu. Jednak ani Chiny, ani Birma nie odegrały istotnej roli w pokonaniu Japonii. Klęska Japonii to dzieło Amerykanów. Stanowiąc 95% sił alianckich w tym rejonie, zaatakowali na dwóch frontach. Celem walk na lądzie stałym i wyspach pod dowództwem generała Douglasa MacArthur'a było odzyskanie Filipin jako trampoliny, skąd miała nastąpić inwazja Japonii. Wojną morską toczyła gigantyczna armada Dowodzona przez admirała Chestera Nimica, który wszystko umieścił na swoich okrętach. Był więc tam ośrodek dowodzenia i łączności, tam mieściły się oddziały desantowe, składy bomb i magazyny zaopatrzeniowe. Główne zadanie generała polegało na przecięciu żywotnych żył Japonii. Jak w przypadku wszystkich państw wyspiarskich, również w Japonii gospodarka, zaopatrzenie w surowce i transport były zależne od bezpiecznych szlaków morskich. W tym celu Japonia zbudowała olbrzynią flotę, drugą pod względem wielkości na świecie. Zagłada tej dumnej floty wiązała się ze straszliwą bitwą morską na wodach Zatoki Leyte, 23-26 października 1944. Była to ostatnia japońska próba utrzymania tego, czego nie mogła utrzymać — Filipin. Utrata naszej marynarki wojennej jest równoznaczna z utratą Filipin i otwiera drogę inwazji naszych głównych wysp, musiał przyznać w rozmowie z cesarzem minister marynarki w 1944 roku. Po oklęsce w Zatoce Lejt zwycięstwo Japonii nie wchodziło już w rachubę. Jest tragedią obu krajów, Japonii i Stanów Zjednoczonych że czołowe osobistości sprawujące władzę w Ameryce nie zrozumiały politycznego znaczenia tego zwycięstwa. Stany Zjednoczone, które dźwigały główny ciężar wojny z Japonią, były zainteresowane osiągnięciem na Pacyfiku szybkiego zwycięstwa, którym nie dzieliłyby się z aliantami. W ten sposób mogły liczyć na możliwie jak największy zysk z poniesionego wkładu. Oznacza to, że Ameryka musiała wygrać samotnie, aby uniknąć późniejszych komplikacji, zwłaszcza w konfrontacji ze Związkiem Radzieckim, którego polityka ekspansjonizmu była dobrze znana. Co więcej, musiała wygrać, zanim jeszcze wojna w Europie dobiegła końca. Po bitwie w Zatoce Lejt nie było to możliwe. 9 sierpnia 1945 roku Stany Zjednoczone straciły całą swoją przewagę polityczną w Azji. Tego dnia Związek Radziecki wypowiedział w ostatniej chwili wojnę Japonii i od tej pory mógł bez przeszkód rozwijać swoje wpływy na Dalekim Wschodzie i w południowo-wschodniej Azji. Tym samym amerykańska krucjata o pokój na Pacyfiku przekształciła się wkrótce w konfrontację między dwoma supermocarstwami co w następnych latach miało doprowadzić do poważnych problemów w Chinach, Korei i Wietnamie. Bieg historii sprawił, że Ameryka w obliczu widma tzw. zimnej wojny, groźby komunistycznych Chin oraz konfliktu w Korei potrzebowała wasji sprzymierzeńca, na którym mogłaby polegać. I właśnie ta potrzeba stała się potężnym bodźcem do pojednania. Ameryka zaczęła pompować miliardy w gospodarkę japońską, zdając sobie sprawę, że dopóki Japonia ma cesarza, nie stanie się czerwona. Tenno miał rację, gdy owego pamiętnego sierpniowego dnia dodawał swemu narodowi otuchy słowami Połączcie swoje siły, aby poświęcić się budowie przyszłości. Japończycy wzięli się do pracy, to znaczy zajęli się odbudową kraju leżącego w gruzach. I z popiołów odrodził się wysoce uprzemysłowiony Feniks. Rozkwitła gospodarka, wyrastały nowe miasta. Powiedzenie FOR MAN with yen stało się hasłem postępu i dowodem na to, że siła prawdziwego mocarstwa nie polega na klauzulach i pergaminach, lecz na brzęczącej monecie. A ponadto Japonia miała nadal swojego cesarza, którego czciła i kochała. Japonia odzyskała swoje miejsce pod słońcem. Podczas uroczystości związanych z pięćdziesiątą rocznicą zakończenia II wojny światowej spekulowano wiele w Japonii i nie tylko tam na temat udziału cesarza w owych straszliwych zmaganiach zbrojnych. Hirohito nie mógł już się bronić. Zmarł we śnie 7 stycznia 1989 roku w wieku 87 lat. Wraz z nim zmarła dawna historia Japonii. Przed pałacem cesarskim klęczały wtedy niezliczone rzesze ludzi, aby oddać ostatnią cześć nie Bogu, lecz człowiekowi miłowanemu przez naród, władcy, któremu boskość nie pozwoliła zbliżyć się bardziej do ludu. Chciałbym, ażeby mądry głos człowieka na drodze przemówił wprost... I poprowadził nas tak, abyśmy nie zbłądzili w wypełnianiu naszych powinności. Cesarz Hirohito, jego rękopis z 1936 roku